spotkanie. spotkania Program społecznościowy użytkowników Wolnych Mediów Witam na czacie portalu Wolne Media Mówińka o Kuśnierz. Dzisiaj będziemy mówić o e, zapłodnieniu metodą Infidro Temat niezwykle mm, kontrowersyjny ale też, myślę, że ciekawe, możemy tutaj sobie wymienić wiele poglądów na ten temat. Jakie jest was, wasze zdanie właśnie na ten temat, znaczy nam metodę zapodnienia pozaustrojowego? Jak dobrze wiecie, Kościół katolicki dosyć stanowczo sprzeciwia się tej metodzie. Natomiast coraz częściej się mówi o tym, że w zasadzie ta metoda jest stosowana i jest bardzo dobrze odbierana przez osoby, które mają jakieś problemy z poczęciem dziecka biologicznym. Może przeczytam, bo tu ulicy coś napisał. Uważam, że powinna być legalna, a zarazem nie powinna być finansowana z budżetu państwa, lecz za pieniądze zainteresowanych osób jeśli o mnie chodzi, to też tak uważam jak Maurycy, że właśnie powinna być legalna, a nie powinna być finansowana z budżetu państwa. No niestety. Tyle jest dzieci w domu dziecka. Że... To w sprawie tej metody no to mm, nie należy przekreślać w końcu najnowszych jakichś yy, odkryć medycyny czy, czy innych nauk no, nie należy lekceważyć, ale nie jest to znowu powód, żeby do tego no, ludzie dopłacali. W końcu no, jest to metoda droga, ale nie widzę konieczności, przecież są ludzie, yy, którzy w zasadzie lewo wiążą koniec z końcem i no, nie mogą sobie pozwolić, żeby jeszcze jeden dodatkowy podatek wprowadzać do swojego budżetu tylko po to, aby uszczęśliwić ludzi, którzy w ten sposób chcą mieć dzieci, no, tak jak powiedzieliście, są inne sposoby, na przykład domy dziecka, które dzieci mają zbyt dużo, są też no, sposób ad adoptowania dzieci też jest dobry i co się do niego nie dopłaca, także nie widzę powodu, żeby refundować to. Dziękuję. No tak, kwestia refundacji na pewno jest ważna, ale też powinniśmy się zastanowić nad tym, dlaczego tak Kościół Kredyński ostro przeciwstawia się tej metodzie, która jakby nie było, jest ratunkiem dla rodzin, które mają problemy po prostu z tym, aby mieć potomstwo, chociaż bardzo tego chcą. To znaczy ja chciałam jeszcze tam odpowiedzieć na... Ten, bo wszyscy jesteśmy tego samego zdania, że jak najbardziej, niech będzie in vitro, niech nauka wszystko robi, żeby dzieci były, natomiast niekoniecznie trzeba dopłacać, prawda? To znaczy państwo niekoniecznie musi dopłacać z naszych podatków. Patrząc na jakieś tam w w zasadzie czas, Kościół wielu rzeczom był przeciwny. Wystarczyło trochę czasu, ażeby sam się przekonał do pewnych rzeczy, czy teoria, ewolucji, którą mu zdaje, no więc wydaje mi się, że kwestią czasu będzie tylko udanie przyjrzał, ale Kościół katolicki nie jest przecież... Ustawodawcom nie może zakazać, można tylko mówić o na, na, na, na mszy czy na jakichś tam portalach katolickich. No i po prostu zdanie Kościoła no, dla wierzących takich zagorzałych jest tutaj no, istotne, ale w sytuacji, kiedy w taki sposób można mieć dziecko i no, to nie widzę problemu, nie jest to sprzeczne ani z przykazaniami, ani z, jako taką religią katolicką. No tak, no, mniej więcej znamy, jaki jest no, stosunek kościoła katolickiego do tej sprawy, ale właśnie w zasadzie ten czat chyba służy po to, by byśmy się dowiedzieli, jakie jest wasze zdanie osobiste. znaczy e, Gdybyście się znaleźli w takiej czy innej sytuacji, m, która by was E, sprowadziła do tej e, sytuacji, kiedy musicie podjąć decyzję, czy tego się podejmujemy, czy nie. Tutaj ktoś napisał, y, jest to łamanie przykazania, nie zabijaj. Y, no, przykazanie w oryginale y, w hebrajskim, czy tam w aramejskim m, brzmi nie morduj, ani nie zabijaj. Czy jest to, no w moim odczuciu, nie jest to nic złego, i uważam, że jest, jest to w pewnym sensie jedna z metod, która może być pomocna. Nie, nie rozumiem łamanie przykazania. Nie zabijaj. Znaczy, tutaj problem z, ze strony Kościoła wygląda w ten sposób, że po prostu przy doborze, że tak powiem, tych odpowiednich komórek zachodzi do zapłodnienia właśnie kilku komórek i powstają embriony, które później te wyselekcjonowane zostają odrzucone i że tak powiem pozostaje tylko jeden, znaczy ja oczywiście nie jestem lekarzem, nie jestem w żaden sposób związany z medycyną, ale ja, tak mówię że tak powiem z punktu widzenia laickiego no właśnie i dochodzi do swego rodzaju mordu na na tych odrzuconych komórkach zapłodnionych. To znaczy, albo mówimy o dzieciach, albo mówię, mówimy o zarodkach. No to dla mnie to nie jest równoznaczne. To znaczy, samo zapłodnienie, znaczy samo zarodek, jest równoznacznym z dzieckiem, pełnowartościowym, urodzonym, żyjącym dzieckiem. O to chodzi nawet jeśli przyjmiemy, że zarodek to dziecko, to rodzice decydują się na ileś dzieci, na dwa, na jedno, na, na ile im starczy pieniędzy w tej chwili. Także nie, nie widzę powodu, żeby tutaj te wszystkie zarodki, zresztą no, jest to u, uwarunkowane jakimiś chęciami kobiety, bo to ona rodzi, także no, jest to decyzja rodziców i to jest w zasadzie coś na zasadzie używania prezerwatywy. Tamte plemniki, które dają w życie, w końcu też umierają i no nie, nie widzę tu sprzeczności. Ktoś nie chce adoptować dzieci woli potomka genetycznego. Jest to, wydaje mi się, kwestia wyboru. Także jedni będą chcieli skorzystać z takiej opcji, inni z opcji innej. Kwestią jest także już posiadanych pieniędzy. Jednego będzie stać, drugiego nie będzie stać ja bym na przykład tutaj te, te, te niszenie tych zarodków, ja bym się nie chciał urodzić, jeżeli kobieta chce mieć dwójkę dzieci to ja bym się nie chciał urodzić yy, tym trzecim dzieckiem niechcianym na które już trochę yy, pieniędzy już by brakowało kiedy ludzie starają się o to aby uzyskać yy ten pozytywny zarodek, który ma szansę przetrwać, czasem to trwa dużo czasu i ja tylko staram się przekazać nie swoje zdanie, tylko zdanie, powiedzmy, Kościoła, który mówi o tym, że podczas tego procesu, który czasem może być dosyć długotrwały i taki żmudny, zatraca się Wiele zarodków, które być może, no, wedle e, słów kościoła, miałby szansę na przeżycie, chociaż e, lekarze raczej marne. E, I tutaj, jakby, chyba o to się rozbija: to batalia. No tak, ale kiedy rodzice decydują się na in vitro, to decydują się przeważnie na jedno dziecko. Także jeżeli Kościół tak bardzo chce no zarodków, to niech się zastanowi może, co potem z tymi dziećmi robić, bo no, rodzice decydują się na jedno dziecko. No i, no i właśnie, I czy oni się zastanawiają zastanawiam nad tym, co mówią, bo nie wiem, kto te dzieci będzie potem wychowywał. No właśnie, tu jeszcze powstaje pytanie takie w zasadzie, kiedy człowiek staje się człowiekiem, a kiedy, kiedy zarodek jest człowiekiem i chyba to jest pytanie do, do tej pory nierozstrzygnięte. Znaczy, tak się mówi o tym, że bodajże w 49. dniu zarodek przybiera zaczyna przybierać przy kształt człowieka. A co ciekawe, ja w tej chwili jestem w trakcie czytania takiej interesującej książki o DMT. To jest taki bardzo mocny psychodelik, który występuje również w ludzkim ciele. I co ciekawe, on się zaczyna wytwarzać właśnie w 49 dniu funkcjonowania ludzkiego zarodka. Także. To DMT jest nazywane molekułą ludzkiej duszy, więc być może dusza rzeczywiście w tym 49 dniu wkracza, e, wpływa, czy też, e, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie w tym 40 dniu życia e, dusza zaczyna funkcjonować. Ja chciałam powiedzieć, że można przecież jeszcze zarodki zamrożać, prawda? No to i zawsze można zużyć kiedyś tam, jakby na przykład ojciec czy matka byli bezpłodni, a chcieliby posiadać dziecko, mogliby się zgodzić na taką adopcję, przypuśćmy. <grych> No tak, ale to jest kwestia tego, co nazywamy już człowiekiem, no bo no to, to, to, tutaj jedni tutaj, prawda, twierdzą, że, że człowiek, z, który składający się atomów, z atomów, prawda, no to już atom, część człowieka, ta najmniejsza część, z której on, on, on powstaje, jest już tym, no, takim zarodkiem duszy, prawda? No, bo z tego atomu powstaną kolejne części, a potem z tego powstanie cały człowiek, ale no, są, jest też widzę takie podejście, które mówi, znaczy o którym mówicie, że już tam w 49 dniu, w tam tygodniu powstaje dziecko z tego zarodka i czy to też nie jest kwestia indywidualnego podejścia, kiedy zaczynamy mówić o człowieku. Tak samo, kiedy zaczynamy mówić, prawda, że człowiek staje się dorosły. Prawda, no bo jeden będzie miał 18 lat i będzie zachowywał się jak na dorosłego człowieka przestały, jeden 16, a drugi 25. I nadal będzie myślał dziecinnie. Także no tutaj zarodka nie ocenimy. Jest to raczej nasza kwestia podejścia naszej wiary. Kościół jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie, ale zakazywał używania prezerwatyw katolikom, gdzie w krajach afrykańskich ta dzietność była bardzo duża, dzieci prawda, tam dożywały czasem dwudziestu kilku lat i umierały, ponieważ no, śmiertelność była duża. I tam zakazywano używać prezerwatyw, znaczy dostęp do tego, był, był, był trudniejszy i takie konsekwencje były zakazu, że śmiertelność rosła wcale nie malała. Czy, czy taki zarodek ma duszę? No, ja uważam, że chyba raczej nie. Wydaje mi się, że dusza to wie, kiedy chciało wejść, żeby chciała być znaczy na Ziemi. Tak, tak uważam, no. Znaczy pojawiły się tutaj pytania o to, czy są jakieś inne alternatywy. Oczywiście, że są. E, e, jest metoda NWIRO. Polegające na tym, że można, z, że tak powiem, zapłodnioną komórkę macierzystą umieścić w obcym ciele, czy może być ta matka, że tak powiem, zastępcza. Także są takie metody, ale też nie są zbyt nie popierane różne wpływowe organizacje, np. jak Kościół katolicki. No można by się zastanowić, no, na pewno jest cała masa metod, chociażby funkcjonuje coś jak bank spermy, czyli jeżeli mężczyzna jest niepłodny można skorzystać z nasienia innego mężczyzny, to samo jest prawda na pewno u kobiet, są, są zamrożone komórki macierzyste, także no, metod myślę jest, jest cała masa. Znaczy, ja myślę, że tutaj podstawowe pytanie to jest takie, na ile możemy pozwolić, znaczy pozwolić, postawić się w sytuacji osób, które starają się o dziecko, dziecko a, że tak powiem, w sposób naturalny nie mogą po prostu stać się rodzicami i chyba to jest też normalne, staramy się im pomóc, w jakiś sposób taki czy inny i chyba właśnie na tym opiera się nasza dyskusja. Czy w zasadzie takie osoby, które są pozbawiane możliwości biologicznej, naturalnej bycia rodzicami, czy są rzeczywiście skazani na amen, na to, czy, czy też są możliwości, aby im pomóc? Jeśli chodzi o to, jak można im pomóc, no to patrząc nawet na na Polskę, no to jest kilka organizacji, które pomagają bezpłodnym rodzicom w tej chwili, co obecnie na przykład są instytucje, które są samotnym matkom, które nie są refundowane z budżetu, tylko są prywatną czyjąś inicjatywą. Tego dużo było przed, czy w okresie międzywojennym i, i, i przed wojną. Dużo pomagali... Na przykład jeśli chodzi o łódź, no to łódcy przemysłowcy, którzy sami nie mieli dzieci, więc pomagali innym rodzinom w założeniu rodziny. Czyli na przykład pomagali samotnym matkom, które straciły męża. Więc teraz także trzeba pozwolić po prostu takim organizacjom działać, ale no obecnie w polskim prawie, żeby założyć jakąkolwiek działalność potrzeba pieniędzy nawet na zapomalowanie za, za ściany sąsiadowi trzeba o, odliczyć prawda, sobie to, to, to w podatkach także y, ludzie się za to nie biorą ludzie uciekają od pomocy ponieważ ta pomoc y, ich kosztuje y, nie tylko ich pieniądze ale także i nerwy które muszą stracić na użeranie się z y, u, urzędnikami. No oczywiście, że tak. No, samo staranie się o dziecko jest y, wielkim stresem, a szczególnie dla osób, które y, mają z tym, znaczy, że tak powiem, napotykają na e, jakieś problemy. Znaczy y, raz, czy drugi, trzeci się nie udaje, e, I wtedy się pojawiają e, spekulacje czy na pewno wszystko z nami jest w porządku. I wtedy zaczynamy się zastanawiać właśnie, co dalej. Znaczy, czy należy udać się do specjalisty i zaczynają się ponure myśli o tym, że być może nie jesteśmy po prostu stworzeni do tego mieć dziecko. Się mówimy to jako sile on nie ma przecież takiej siły, że nie może przyjść związać komuś rąk i zabronić korzystać z in vitro. Tutaj, tutaj zabronić mogą jedynie ustawodawcy, którzy tworzą prawo. Wiadomo, że oni mają w tym interes, jeżeli poprą stanowisko Kościoła, to prawda, Kościół zezwoli na swój elektorat. No, także no, to po prostu świadczy o y, klasie polityków, jaką mamy obecnie, y, a nie o prawie, ponieważ y, prawo może być stabilne. Nasi politycy y, no, nie ma możliwości, żeby byli stabilni od 20 lat, pokazują, że nie są także... Oh, no właśnie, jak to jest z politykami, bo, no, bo to jest e, w zasadzie enigma jedna wieka. E, rzuca się hasło e, Inwitwo i w zasadzie to się porzuca jakby, tak powiem, na pożarcie. I zobaczymy, co z tym będzie. Myślę, że tak to wygląda z punktu widzenia niektórych polityków. E, myślę, że tutaj e, jedyną, że tak powiem, e, taką zwartą w tym sensie formacją jest SND, które optuje za in vitro i myślę, że oni mają takie twarde zdanie w tym temacie to znaczy jak wybory, to wszystko jak najlepiej w polityce chcemy in vitro, chcemy głosowania, zwykły populizm no tak uważam no. będą dotacje i tak dalej wielkie zastanowienie, po wyborach, wszystko już poszło i nie ma nic. Oczywiście, że in vitro jest za drogie dla podatników, ponieważ ci, którzy ludzie mają na tyle małe dochody, że żyją od pierwszego do pierwszego. Jeżeli zabierzemy im jeszcze dodatkowy podatek, choćby ten 1%, może to skutkować tym, że już do pierwszego im nie starczy. Ale co do poprzedniej wypowiedzi, do polityków, rzucałem hasło, prawda, in vitro i, i to jest, jest to na na pożarcie. Tutaj jest sprawa taka, że to jest sztucznie wytworzony problem, ponieważ normalnie on nie istnieje, ponieważ jest to sprawa, którą, która rozstrzyga się wewnątrz społeczeństwa, a nie nie rozstrzygną tego politycy. Ponieważ jest to indywidualna decyzja człowieka, czy decyduje się na taki zabieg. Jest to poważny zabieg, nie ma co się oszukiwać. Jakoś nie stać na stać na widzę, to tak może się dziecka. No tak. E, do czego żeśmy doszli? Znaczy? Dlatego, do że w zasadzie chyba każdy ma prawo do, do decydowania o sobie przede wszystkim, o swoich komórkach i co z nimi się dzieje później. Tutaj problem pozostaje oczywiście. Dla mnie nie jestem kadwnikiem i tutaj ten problem z tymi embrionami jakoś mnie męczy tak mentalnie, psychologicznie i, i w ogóle. Aczkolwiek uważam, że gdybym ja na przykład miał e, pewne problemy z tym, aby e, mieć swoje potomstwo, bym jak najbardziej się zdawał na tą metodę, dlatego że chciałbym mieć pełne poczucie człowieczeństwa, a ono polega przede wszystkim na tym, że ma się swoje potomstwo tak to, to co ja uważam to, to nie jest to sprawa polityczna, jest to sprawa społeczna, którą rozwiązują ludzie, to są decyzje ludzkie, to są pieniądze ludzi, którzy się na to decydują. Nie wydaje mi się, że jest to rzecz, która powinna być poddawana pod głosowanie, nie powinna znajdować się w jakimkolwiek programie politycznym. Powstanie kolejny problem, jakim będzie niedofinansowany system in vitro i kolejne debaty na ten temat, dyskusje, powołane komisje, kto wziął większą łapówkę. No także mówię, nie jest to rzecz, która powinna, po, po którą powinni zajmować się politycy. To właśnie, co Pawle, Pawle mówiłeś, kto właśnie na to da, bo żeby nie było problemu właśnie. Po co robić sobie problemy? Jeżeli kogoś stać, po prostu niech sobie to zrobi te in vitro. Tych, których stać. Natomiast tych, których nie stać, po prostu muszą sobie odpuścić. Najlepiej niech zadopują dzieci z domu dziecka. Tak uważam. Cała sprawa in vitro wynika z tego, że problem, który, który się tworzy jest, jest możliwość wyciągnięcia z niego pieniędzy. Także jest możliwość dostarczenia kolejnej porcji pieniędzy do budżetu i nie powinniśmy się na to godzić, ponieważ tak jak mówię są ludzie, którzy... Żyją od pierwszego do pierwszego i czasem nawet nie mają dzieci. Nie mają dzieci, bo po prostu ich nie stać na dzieci. I nie widzę powodu, żeby tym ludziom zabierać kolejne pieniądze i dopłacać powiedzmy bogatym, no, powiedzmy większość, no, no, no, no średnia jest, zarobków jest tak niska, Dużo ludzi żyje żyje żyje bardzo skromnie. Dlatego mówię, nie widzę powodu, żeby zabierać im kolejną porcję pieniędzy i dawać tym, którzy, prawda, tworzymy kolejną klasę burżuazyjną, która, która będzie sobie za darmo, prawda, zabieg in vitro fundowała. O, to, to, oczywiście to otworzy furtkę do, kolejnych, do tworzenia kolejnych problemów, prawda? co będziemy finansować operacje piersi u kobiet, które prawda nie mają piersi, są, są niepożądane przez mężczyzn, to powoduje spadek dzietności i to będzie kolejnym prawda, problemem, który, który będzie tworzony sztucznie, ponieważ problemy dotyczące ludzi rozwiązują ludzie. Nie jest to problem polityczny, nie Nikt nam nie zagraża z zewnątrz, nikt nakłada, nie nakłada na nas żadnych ceł. To są sprawy, którymi powinny zajmować, się, powinny zajmować się politycy, a nie sprawami zwykłych, prostych ludzi. Dziękuję. Tak, Paweł bardzo ładnie to wszystko podsumował. Jako, że czas czatu dobiegł końca, dziękuję wszystkim za udział w naszym spotkaniu i zapraszam na kolejne. Dziękuję.